W roku 1153 wielkim mistrzem zakonu Syjonu został arystokrata z heretyckiej katarskiej rodziny, Bertrand de Blauschefort. Jego dom rodzinny stał na szczycie góry odległej o kilka mil od mieściny Rennes-le-Château, mającego być rzekomym miejscem schronienia Jezusa, który przeżył ukrzyżowanie. W sumie świetna gratka do jednoczesnego, i ostatecznego obalenia czterech Ewangelii i mesjańskiej wizji Chrystusa. Ale inni sugerowali, że gdzieś tu ukryto skarb templariuszy, którzy zaczęli uprawiać praktyki pogańskie, oddawać się uciechom, jednak hrabia jeszcze trzymał ich twardo w garści. Jak ustalili trzej wymienieni autorzy, hrabia zatrudnił niemieckich górników, aby zaczęli kopać w założonych jeszcze przez Rzymian na Mount Blanchefort kopalniach złota. Tak naprawdę mieli wykuć grotę, gdzie zamierzano ukryć przetopione złoto ze świątyni Salomona. I natychmiast templariusze stali się bankierami niemal wszystkich dworów królewskich Europy. Pożyczali monarchom na niski procent. Wynaleźli, w cudzysłowie wynaleźli, wynaleźli też system weksli. Zamiast wozić ze za sobą pieniądze, wręczali kwity do zamiany na pieniądze w określonym mieście. Coraz bardziej zaniedbywali swoje pierwotne zadanie – ochronę merowińskiego króla Jerozolimy. Po śmierci kolejnego króla Jerozolimy, Baldwina IV, jego następca, Gerard de Ridefort, złamał przysięgę daną umierającemu Baldwinowi IV. Nadto doprowadził do zerwania sojuszy z Saracanami. W 1187 został pokonany w bitwie pod Hattin. Templariusze, bankierzy z niechęcią odnosili się do zakonu Syjonu. Zaczęli knuć zdradę. Kiedy Saladyn zdobył Jerozolimę, zakon oskarżył Rideforta o zdradę. A to oznaczało ostateczny rozłam między tymi zakonami. Po bitwie pod Gisors między Ryszardem Lwie Serce a królem Francji Filipem II Augustem zawarli rozejm. Od 1188 roku protektorem zakonu Syjonu został król Anglii, co stało się praprzyczyną klęski katolicyzmu w Anglii i powstania protestantyzmu. Wtedy zaczęto używać nazwy przeorad Syjonu w miejsce zakonu Syjonu. Przez następne 800 lat walka między Templariuszami a Syjonem zaowocowała czterema rewolucjami – angielską, w nawiasie Cromwell, amerykańską, francuską w nawiasie 1789 i do 1917 roku. Ten konflikt sionu templariusze stoją za rozłamem w rządzie światowym między Rockefellerami i Rothschildami. W 1891 roku zakon Syjonu odebrał kościół w rené -le château templariuszom, Przedtem, w 1885, skierowano do tej ubogiej parafii księdza Bergera Soniera i nagle ksiądz Sonier podejmuje kosztowną renowację kościoła kosztem 350 milionów centymów, w nawiasie około 700 tysięcy dolarów. A mieszkańcy wioski przebąkują o znalezieniu wielkiego skarbu w krypcie kościoła. W 1059 roku kościół został poświęcony Marii Magdalenie, rzekomej żonie Jezusa, jak twierdzili zwolennicy dynastii Marowinów. Według szemranych opowieści proboszcz Saunier znalazł tam dokumenty potwierdzające, że Jezus przetrwał ukrzyżowanie. Poślubił Marię Magdalenę i zmarł we Francji, a milczenie proboszcza Sauniera kupił sobie Watykan. Między rokiem 1891, a swoją śmiercią w roku 1917, proboszcz wydał wprost fortunę. Sporządził też zaszyfrowane notatki z informacjami, ponoć o źródle tego niesamowitego bogactwa. Co więcej, ustalono, że w 1892 roku proboszcz Sounier spotkał się w Paryżu z masonem Emilem Hotfetem i piosenkarką Emmą Kalwę, związaną z dżentelmenem o nazwisku Josep Peladan. Jak się dziwnie złożyło, że Peladan rok przed tym spotkaniem wspólnie z hrabią Larwasi von Condem założył kabalistyczno-różokrzyżańcowy zakon Różanego Krzyża i Świątyni Grala. I również tak się dziwnie składało, że byli częstymi gośćmi w zapyziałem René La W rezultacie przebudowy kościoła stał się on siedzibą już nie templariuszy, tylko zakonu Syjonu. Co się stało tego przyczyną, jeśli albo nie skarb, albo nie pieniądze wypłacone za milczenie proboszcza przez Watykan? Jeżeli któraś z tych wersji lub obie są prawdziwe, to chrześcijaństwo a zwłaszcza stolica apostolska, obecnie stolica Żydomasonarii, żyją na cykającej bombie. Wystarczy uruchomić te rzekome dowody ocalenia Chrystusa, jego ślubu z Marią Magdaleną, a Nowy Testament i fundamenty Kościoła Katolickiego runą jak domek z kart. Dlaczego dotąd tego nie uczynili? Wszak starania o uznanie Jerozolimy stolicą światowego rządu, w nawiasie Izraela, są bardzo zaawansowane. Wystarczy uruchomić nowego Masjasza, króla Izraela, który i tak już jest od dawna zbiorowym Mesjaszem. Zakon Sionu od dawna skrycie ryje na rzecz budowy rządu światowego ze stolicą w Jerozolimie i potomkiem Dawida na tronie. Nad wejściem do wielkiego kościoła w renela wszak położonym w kraju Katarów, są wyryte słowa, Renium Mundi – Królestwo Światła Katarowie nazwali Demiurga, złego boga materii, Rex Mundi – Król Światła. W łacińskim tekście tej inskrypcji nad wejściem do kościoła znajdują się rażące błędy. Powstało podejrzenie, że ksiądz Sounier poczynił je celowo, aby ukryć właściwe przesłanie. Na frontonie napis z błędami głosi tu jest dość długi tekst po łacinie. Przeczytam to, co jest przetłumaczone już na polski. Ze względu na królestwo świata i wszystkie ozdoby świątyni miłości mego Pana Jezusa Chrystusa, którego kochałem, którego wierzyłem, że kocham. Saunier w łacinie nigdy się nie mylił. Znał ją wyśmienicie. Zawsze postępował ze starannym rozmysłem. Mamy więc do czynienia z kabalistycznie zakodowaną wiadomością. 22 słowa, 114 liter. Podjęto próby odczytania tego kabalistycznego szyfru opartego na dyletanckim, w cudzysłowie dyletanckim, znęcaniu się nad łaciną. N. Hager podaje źródła książkowe o tych próbach złamania tego szyfru. Po separacji zakonu Syjonu od Templariuszy, Syjon opowiedział się za naukami Egipcjanina Ormusa, aleksandryjskiego gnostyka. Francuska nazwa wiązu, w nawiasie bardzo długowiecznego drzewa, brzmi Orme. Tenże Ormus w roku 47 po Chrystusie nawrócił się na chrześcijaństwo. Symbolem Ormusa był czerwony krzyż, a Moroweusz, panujący w latach 448-458 przed Chrystusem, miał się urodzić ze znamieniem na sercu w kształcie czerwonego krzyża. I oto na żądanie wielkiego mistrza zakonu Syjonu, Żana de Gisor, 1183-1221, lata jego życia, zakonu Syjonu uczynił czerwony krzyż Ormusa swoim emblematem i przyjął nazwę zakonu prawdziwego czerwonego krzyża. Syjoniści mieli potem podstawy twierdzić, że to Jean de Gisor dał początek zakonowi Różanego Krzyża. Jednocześnie zakon Syjonu przyjął tak zwane oko opatrzności, które było przedtem znakiem Templariuszy. W odkryciu skarbu przez Templariuszy uczestniczył hrabia Champagne, de Champagne, a jego krewna, księżna Marie de Champagne, była córką Eleonory Akwitańskiej. Najpierw żony Ludwika VII, króla Francji, potem żony Henryka II, króla Anglii. Członkiem dworu księżnej Marie de Champagne był Chrétien de Troyes, pierwszy autor opowieści o gralu zwanym Złotym Gralem. Czy to możliwe? pytał Hagen. By usłyszał o gralu od Marie lub Filipe, a ci z kolei od jego znalazcy? In de Champagne? Templariusze stali się satanistami po rozłamie z zakonem Syjonu W Palestynie poznali nauki tajemne, zwłaszcza opisaną tu fałszywą okultystyczną kabałę. Natomiast kontakty z sektą Katarów utrwalały ich gnostycyzm. Tu godzi się wspomnieć o programie Katarów zawartym w książce Marsona. Pod hasłem Katarzy czytamy w dużym skrócie. Kataryzm pozostał i nadal pozostaje, ponieważ jego elementy przetrwały do dzisiaj, w nurcie manicheizmu. Przez całe pierwsze tysiąclecie manicheizm budował przerażenie Kościoła. Kataryzm nie był, jak się często mniewa, doktryną sekretną. Bardzo szybko zaczęto ją głosić i szerzyć otwarcie. Nauczania podejmował się każdy wierzący, który dostąpił tytułu doskonałego. Wierzący w cudzysłowie, doskonałego w cudzysłowie. Napisali wiele ksiąg w języku okcytańskim. Jedne przeznaczone były dla kapłanów, inne stanowiły popularyzację ich nauki. Rozpowszechniono te dzieła w całej Lagmedocji i wszędzie tam, gdzie sekta czuła się wystarczająco silna. Katarskie księgi z zapamiętaniem palili inkwizytorzy, to też niewiele zostało bezpośrednich śladów doktryny. Jej nauka opierała się na manichejskiej teorii dwóch pierwiastków dobra i zła światła i ciemności ducha i materii wszystkiego i nic na czele tłumu dzieci Bożych znajduje się Duch Święty i Jezus Chrystus, Syn Boży. Jeśli chodzi o stworzenie, a więc materię, Katarzy głosili dwie doktryny – zdecydowanie manichejską i o bardziej umiarkowanym dualizmie. Antropologia katarska jest typu gnostyckiego. Dusza ludzka ma trojaką naturę. Jako przywiązanie do materii i ciała jest heliczna, zbrukana i zmuszona do uległości. Jako pośrednik dusza autentyczna jest psychiczna, autentyczna w cudzysłowie. I wreszcie na duchową naturę duszy składa się cząstka boskości tkwiąca w stworzeniu. Jak większość dawnych gnostyków i wielu innych heretyków, katarzy nie uznawali Starego Testamentu, ponieważ ich zdaniem relacjonował czyny szatana, demiurga i władcy tego świata. Nawet tablicę z prawem Mojżesz otrzymał od szatana. Co się tyczy Jezusa, to był tylko eonem, najwyżej postawionym z dzieci bożych. Bóg wybrał go i uczynił swoim synem, aby wstąpił na ziemię i głosił chwałę Ojca. Tylko z tego powodu doskonali, w cudzysłowie doskonali, mieli czcić Jezusa Chrystusa. W obleżonej warowni Monser odbyła się inna ceremonia, tak zwana Kuvinenza. Było to jakby konsolamentum dostosowana do okoliczności, ponieważ nie można było udzielić sakramentu żołnierzom, którzy chcąc bronić fortecy musieli zabijać, czego zabrania doktryna. Przeciwnicy oskarżali Katarów, że hołdują samobójstwu przez głodowanie. Było to bezpodstawne oskarżenie oparte na pozorach rezygnując z niedoskonałego i złego świata ziemskiego doskonały pragnął wyzwolenia przez śmierć aby ją przyspieszyć wyrzekł się pożywienia Czy istnieje związek między słonecznym miastem autentycznych różokrzyżowców w nawiasie wiek 15-16 a Monsieur? Jakie więzy mogły łączyć langwedockich katarów z templariuszami? Przecież w niecały wiek po prześladowaniach i zniszczeniach jednych nastąpiło rozproszenie i męczeństwo drugich. Tak czy owak, u schyłku XX wieku kataryzm stał się modny. Na całym świecie działają katarskie wspólnoty, tak czy inaczej powiązane z masonerią, wykorzystując zainteresowanie jakie w erze atomu budzi ezoteryzm i okultyzm. Należy tu jednak zaznaczyć, że na tego typu zgromadzeniach skupia się uwaga nie tylko kościoła, lecz także pewnych organizacji politycznych. Krwawo doświadczyli jej francuscy katarzy w czasie okupacji nazistowskiej. W nawiasie nie niemieckiej. Templariusze odkryli, w cudzysłowie odkryli, haszysz. Uprawiali czarną magię, czary. Za swoich przeciwników uznawali Jezusa i Kościół katolicki. Wyrażali to spluwaniem na krzyż. Powrócili do gnostyckiego dualizmu, głosząc, że było dwóch synów bożych. Starszy szatan, Lucyfer, i młodszy Jezus. Przy czym temu starszemu dawali pierwszeństwo, choć Jezus istniał realnie, a Lucyfer tylko w spekulacjach. Czcili Lucyfera, boga zła. Oddawali hołd Befometowi, szatanowi z głową kozła umieszczonego w odwróconej gwieździe. Przyjęli za swój symbol czaszkę ze skrzyżowanymi piszczelami, co podpowiada, skąd wywodził się program amerykańskiej and Bone, do której należały trzy pokolenia kryptożydów, Bushów, Prescott w nawiasie inicjowany w 1917 roku. Jego syn i wnuki, prezydenci USA. Rok 1291 to czas utraty przez templariuszy, którzy zdobyli akreł, ostatnią twierdzę krzyżowców w Ziemi Świętej, co oznaczało też upadek chrześcijańskiego Królestwa Jerozolimy. Król Filip IV stale był pod finansową kreską, Postanowił zniszczyć Templariuszy przy pomocy zakonu Syjonu, bo ten znał ich hasła, miał wśród nich swoich ludzi, a także akceptację Watykanu. Stosowny moment nastał, gdy papieżem został Francuz, sojusznik Filipa IV, Klemens V. Z polecenia Klemensa V podjął akcję przeciwko Templariuszom. Agent zanotował wyznania pewnego Templariusza, co pozwoliło postawić Templariuszom konkretne zarzuty. W piątek 13 października 1307 roku o świcie wszyscy lub prawie wszyscy Templariusze zostali aresztowani. W nawiasie, jak 13 grudnia 1981 roku działacze Solidarności. Ich dobra skonfiskowano. Filip jednak nigdy nie dotknął złota templariuszy. Przechowywali je w Paryżu, wtedy centrum europejskiej lichwy. Drogą przekupstwa skarb dotarł do bazy morskiej w Le Rochelle. Tam załadowano go na 18 galeonów i odtąd nikt nigdy go już więcej nie zobaczył. Śledczy, w cudzysłowie śledczy, tego kryminału spekulują. Czy zawładnął skarbem zakon Syjonu już w La Rochelle albo później za pośrednictwem kontrolowanego przez Sion zakonu Joanitów w nawiasie zakon św. Jana, a skarb dotarł do Anglii, która nie wiedzieć czemu stała się potęgą światową na 400 lat. Czy to złoto Templariuszy było wsadem, który zdecydował o potędze Imperium Brytyjskiego do czasu, gdy opanowali jego finanse Rothschildowie? Pośrednio potwierdza tezę o przemycie do Anglii Złota Salomona, templariuszy, okoliczność, która pozwoliła uciec sporej liczbie templariuszy do Szkocji. A w 1314 roku templariusze walczyli pod Banik Bern pod dowództwem Roberta Brusa. Ich szkocka siedziba mieściła się w klasztorze w Roslin. Ani jeden templariusz nie został aresztowany w rené la -Chauté. I nie jest też znany los skarbu Templariuszy. Sporo podpowiadają te dwie okoliczności. W 1991 roku wielki mistrz zakonu Syjonu, co prawda nieoficjalny, Pierre Plantard wyznał enigmatycznie, "Cytat. Zakon jest obecnie w posiadaniu utraconego ongiś skarbu ze świątyni w Jerozolimie. We właściwym czasie powróci on do Izraela. Czy powróci w czasie, kiedy potomek Morwingów wstąpi na tron Dawida i zostanie królem Jerozolimy? Ale co zrobić z Hazarami rosyjskimi, którzy obecnie rządzą królestwem Salomona? Coś im chyba szykują zastępczego syjoniści spod znaku Kissingera, o czym w innym miejscu tego tomu. Wielkiego mistrza Jakuba Demolaj ujęto dopiero w roku 1314, czyli namierzano go 6-7 lat. Został spalony. Razem z nim usmażył się Jeffrey de Harney, posiadacz wykradzionego w Konstantynopolu całunu zwanego tureńskim. Demolaj przeklął w płomieniach Filipa IV i Klemensa V, obiecując Filipowi, że w ciągu roku obaj staną przed Sądem Bożym. Rzeczywiście, Filip zmarł na dziwną chorobę, a papież zabrał się zaledwie miesiąc po przekleństwie na dezenterię. Klątwa żyła w masońskiej Francji przez wieki. Jakobini z czasów francuskiej rewolucji 1789 roku przyjęli swoją nazwę od Jakuba de Molay. Burbunowie byli połączeni więzami małżeńskimi z Filipem IV, a egzekucja Ludwika XVI i likwidacja monarchii były klamrą dopełniającą klątwę Demolai. Kiedy głowa króla upadła na szafot, mason Templariusz wskoczył tam wrzeszcząc – Jakubie Demolai, zostałeś pomszczony. Po śmierci Demolaja Templariusze przestali oficjalnie istnieć. Resztkom udzielił gościnnej pomocy Robert Bruce. Do obrzędów tajemniczenia na trzeci stopień masoński dołączyli rytualne morderstwo Hirama Abifa, budowniczego świątyni Salomona, jako symbol śmierci Jakuba de Molay. Utajnieni templariusze spędzili 400 lat w Szkocji, przekazując sobie ciągłość i tajemnice przez wiele pokoleń. Kierowali dynastią Stuartów, Łącznie z Jakubem VI, królem Anglii jako Jakubem I. Potem przenieśli się do Londynu. Karol I kontynuował tradycję Templariuszy. W 1689 wraz ze Stuartami Templariusze przenieśli się do Francji. W angielskiej tradycji ludowej i nie tylko ludowej istniało przekonanie, że ludność celtycko-anglosaska na Wyspie Brytyjskiej i anglojęzyczna dominacja USA, Kanada, Afryka Południowa, Australia i Nowa Zelandia oraz część protestanckiej Holandii to zaginieni Izraelici z tradycji biblijnej. W okresie reformacji w literaturze i polityce angielskiej ujawniła się idea przymierza, którą pierwotnie Bóg zawarł z Abrahamem. Prawo ustanowione przez króla Alfredy było wzorowane na dziesięciorgu przykazań. Te idee znalazły swoje literackie wyrazy w wielu kluczowych dziełach klasycznej literatury angielskiej, także w First Folio Shakespearea w nawiasie Bacona z 1623 roku, w The Book of Common Prayer 1549. Anglicy są utożsamiani z ludem Izraela, nazwani owcami na Bożym pastwisku. Na słowa, cytat, i na pełni swych kapłanów prawością, wierni odpowiadają, a radością obdarz swój wybrany lud. Annie Besant, założycielka masońskiej teozofii w książce Moja droga do ateizmu, stwierdza, że we wspomnianej Prior Book padają określenia, które nie mogą odnosić się do Anglików. Cytat. Chyba, że mają rację ci, którzy twierdzą, że są oni potomkami zaginionych dziesięciu plemion. Samozwańczy apostata arcybiskup Kramer, poplecznik Cromwella i okrutny prześladowca katolików jest autorem tegoż Prior Book. W przedmowie napisał, że jej treść jest znana w kościele brytyjskim od półtora tysiąca lat. Był on pewny, a z nim inni niszczyciele katolicyzmu w Anglii, że kościół brytyjski ma fundamenty apostolskie. Apostolskie w cudzysłowie. Rosło przekonanie, że władcy angielscy wywodzą się z rodu Dawida i dlatego koronuje się ich na kamień przeznaczenia. Kamień przeznaczenia w cudzysłowie. Królową Elżbietę nazwano Światłem Izraela. Francis Drake żąda od Johna Foxa, autora The Books of Martys, modlitwy, aby, cytat, Bóg Najświętszy na wysokościach chronił swój Kościół, naszą Królową i Ojczyznę, pognębił nieprzyjaciół prawdy i zapewnił nam trwały pokój w Izraelu. Francis Drake. Powinien chyba być Sir Francis Drake, bo taki tytuł dostał. Ten brytyjski Izraelizm utwierdzał postawy patriotyczne, zwłaszcza za panowania Elżbiety I. Jako brytyjskiego Izraelitę uważano Jakuba I. Radykalny brytyjski kryptożyt Cromwell cynicznie grał na patriotyzmie i z ogromną estymą wypowiadał się o złotej epoce Elżbiety. Z tego brytyjskiego izraelizmu wzięła się osławiona buta brytyjska utwierdzona podbojami kolonialnymi. Deklaracja Bulfora przypieczętowała powstanie państwa Izrael na ziemi i trupach starożytnych tobelców Palestyny. Masonami iluminatami, różokrzyżowcami, członkami wielkiego wschodu Francji, Masonami rytu szkockiego byli niemal wszyscy mordercy, dopuszczeni przez niewidzialnych, oświeconych do władzy nad podbijanymi narodami. Stalin był marynistyczno-różokrzyżowcem, wolnomularzem 33 stopnia i sionistą. W 1919 roku poślubił Żydówkę. Rządy Lenina i jego bandy to rządy masonów z Wielkiego Orientu. Trocki to mason Wielkiego Orientu najwyższego 33 stopnia. Kiedy w roku 1984 hazarski Żyd Michał Gorbaczow reanimował loże Wielkiego Orientu, sam już był członkiem tej masonerii zaprzysiężonym w Paryżu w 1984 roku i bardzo szybko doprowadził do upadku komunizmu, a w związku z tym że nie można zlikwidować narodu i wielkiego mocerstwa, to zamienił Rosję w masę upadłościową razem z jej europejskimi półkoloniami, a od 30 lat jest czołowym budowniczym rządu światowego. Oto dynamika ludobójstwa na narodach skazanych na rewolucję. Zwane mylnie wojnami domowymi, sporządzona w układzie chronologicznym przez Nikolasa Hagena w jego tajemnice historii zachodu. Zwróćmy tu uwagę na rosnącą proporcję liczby ofiar w stosunku do liczby mieszkańców. Hagen pisze nad tą tabelą, cytat, bardzo pouczające jest zestawienie utopijnych ideałów ze śmiertelnymi ofiarami rewolucji. Tu mamy tabelkę i mamy podane liczby ofiar, oczywiście ofiar rewolucji. Ja jej nie będę czytał. Cóż się dziwić? Niemal wszyscy główni rzeźnicy ludzkości to kainici. Taka jest tego ponura konkluzja, w nawiasie przestroga tego rozdziału. Bez niej byłoby słabo uzasadnione opublikowanie tego potężnego, niszczycielskiego ognia skierowanego na kainitów różnej maści, różnych miotów przez pastora Elia Jamesa w jego studium od Kaina do Hazarii.